Na koniec tego wydaniu serwisu mamy smutną informację. Nie żyje asystent selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Jacek Magiera za rano podczas treningu trafił do szpitala we Wrocławiu, gdzie zmarł. Trener był związany z Rakowem Częstochowa. Tam zaczynał karierę i pozostawał ważną postacią w historii klubu. Jacek Magiera był piłkarzem między innymi Widzewa Łódź, Krakowi i Legii Warszawa. Później został trenerem stołecznego klubu. Był ostatnim polskim trenerem, który prowadził drużynę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W ostatnim czasie był asystentem selekcjonera. Polskiej kadry Jana Urbana zmarł w wieku 49 lat i tą informacją kończymy serwis. Na kolejne wydanie zapraszam o 16.57. Radio Afera 98,6 MHz. Godzina 16, więc wchodzimy z. Studencki patrol na 98,6. Za konsoletą Mikołaj Pluciński oraz Jakub Jamrus. Natomiast przy mikrofonie... Mikołaj Pogorzyński oraz Piotr Osmański. Zapraszamy Was na 16.10 na rozmowę z Justyną Kubacką z Helper's Generation o tym, czym jest szpik kostny i dlaczego warto go oddawać. A na, na, następnie 16.30 Cyberfala. Yy, oczywiście stała nasza audycja. Następnie o 17.10... To konferencja liderzy przyszłości, zarządzanie projektami i innowacjami już 24 kwietnia, a dzisiaj właśnie o 17.10 porozmawiam z liderką projektu Wiktorią Sawulą ze Stowarzyszenia Blisko Nauki. Przybliży nam ona szczegóły tego wydarzenia. 20 minut później to czas na Jetcast. Wy oczywiście zostańcie z nami, bo za chwilę konkurs. No i co jeszcze? No i oczywiście nasza rozmowa Nasza rozmowa, tak, ale e, oprócz tego też Akademicki News ze studenckiego Poznania przerwita, Już się nie spotkamy Zabij żeby Nie bolało Nie chcę skończyć jak Z Narcyzem Persefona Jednym ruchem Zerwij silną więź Podaj wszystko To co działa wstecz Musimy mieć pewność Żeby jeszcze być, zakręć znowu Miałam kilka żyć Ominę ten dzień, co na zawsze Zresztą mnie przerwi to Niech się nie powtórzy zabi tak, żebym już nic nie czuła Dajmy sobie koniec Jeszcze nie chcę należeć do percefony Jakie masz pomysły na niedzielny wieczór? Może jakieś plany, Piotrze? No, ja mam zamiar głównie planować przyszły tydzień i załatwiać sprawy, których nie mogłem załatwić w tym tygodniu W niedzielę będziesz załatwiał sprawy? Tak, bo to są takie sprawy natury akademickiej. Matko Boska, dzień Boży ten będzie... No dobrze, ale my dla Was mamy ofertę e, nie do odrzucenia, bo bowiem w tę niedzielę właśnie o godzinie 19 w Blue Note gra Dobrawa Chocher I Wy możecie zgarnąć taką wyjściówkę. Mało tego, możecie zabrać kogoś ze sobą, bo ta wyjściówka jest podwójna. Wystarczy wysłać smsa na 7148, napisać słowa afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na bardzo bardzo konkretne pytanie. Tak, my pytamy, co staracie się właśnie spiąć i dlaczego, a to z racji Międzynarodowego Dnia Agrafki. Także no, pytamy, może, nie wiem, właśnie macie jakąś pracę, może plany na przyszły e, tydzień, projekt, biznes, kto wie. My pytamy, wy odpowiadacie do godziny 18. Koszt to złotówka i 23 grosze. Autopromocja. Jak Feniks z popiołów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 Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com. Ukośnik RadioAfera. Autopromocja. Studencki. Jest istną fabryką krwi Produkuje ponad 500 miliardów komórek krwi dziennie A co warto zaznaczyć Co 40 minut jedna osoba w Polsce otrzymuje diagnozę nowotworu krwi I często jedynym sposobem na uratowanie pacjentowi życia Jest przeszczep tego właśnie, że szpiku Z tego również powodu porozmawiamy dzisiaj z e, Justyną Kuba Kubacką Z Helpers Generation z DKMS-u Cześć tak, co 40 minut jest właśnie ta diagnoza, czyli co w ciągu całego roku około 13 tysięcy osób dowiaduje się o tej chorobie. Jest to całkiem sporo, przyznaję. A jakim, jakie wydarzenie reprezentujesz? Helper Generation jest to akcja organizowana w współpracy z DKMS-em. Jest to organizacja charytatywna, fundacja. Która zajmuje się właśnie rejestracją do bazy potencjalnych dawców szpiku, między innymi też edukacją, rozwojem w sumie szpiku i oddawania szpiku, bada właśnie komórki macierzyste, współpracuje z. Zapomniałam słowa! Nie z. W porządku. A y, czy może zdajesz sobie w ogóle sprawę, co oznacza sam skrót DKMS? Chciałabym. Jest to niestety skrót po niemiecku. ja, no ja, ja niemiec, sobie zapisałem. Ja sobie zapisałem. Jest to jest Deutsche Knochenmark Spender Co oznacza mniej więcej po polsku: niemiecki rejestr dawców szpiku kostnego. Tak. Tak. A w ogóle kto może wziąć udział w tym wydarzeniu? Bo rozumiem, że to jest wydarzenie Dni Dawców Szpiku. Mhm. E, ogólnie zarejestrować się mogą wszystkie osoby, które mają ukończone, 80, Boże, mają ukończone 18 lat do 55 roku życia. E, w bazie znajduje się e, każda osoba do 60 roku życia. E, osoba, która może się zarejestrować, musi być w ogólnie dobrym stanie zdrowia. Też musi być w zdrowej wadze, czyli nie może być skrajna niedowaga lub nadmierna otyłość. No i przede wszystkim musi być to osoba świadoma swojej decyzji. Czyli to nie może być ktoś, kto nie jest pewny jakie są metody poboru, nie, nie jest chętny w ogóle oddać tego szpiku. Takich osoby w ogóle nie rejestrujemy. W porządku, a wspomniałaś właśnie o metodach poboru. Jakie one są? Jeżeli właśnie chciałbym się zarejestrować, to yy, chciałbym to wiedzieć przede wszystkim. To są dwie metody. W 90% jest to z krwi owodowej. Cztery dni przed yy, poborem co 12 godzin trzeba sobie wstrzykiwać czynnik wzrostu. Yy, niestety jest to zastrzyk podskórny, ale możemy to zrobić samego, samego. Pierwszego dnia pielęgniarka pokazuje po prostu w jaki sposób to zrobić. Piątego dnia jest też rano ostatnia dawka tego czynnika wzrostu i wtedy idzie się do kliniki. W klinice siada się na fotel, jest się podłączonym do separatora. E, separator jest podłączony do obu rąk, z jednej strony e, krew jest zabierana i płynie z tego separatora. Separator oddziela komórki macierzyste i sama krew wraca do drugiej ręki. Czyli po prostu nie ma takiej straty krwi, jedyne co jest odbierane to właśnie te komórki macierzyste. W czasie brania tego czynnika wzrostu mogą nastąpić um, objawy grypopodobne, e, czyli jakieś bóle głowy, może podwyższona temperatura, ale po pobraniu tych komórek macierzystych już te objawy znikają od razu. E, drugą metodą jest e, pobór, pobór z talerza kości biodrowej, e, to jest w 10%. I to wygląda tak, że niestety jest to już taki zabieg operacyjny. Pierwszego dnia jest przyjęcie do kliniki i tam jest takie przygotowanie typowo do zabiegu. Drugiego dnia jest już pobranie pod narkozą, czyli kładzie się na brzuchu. Są dwa nacięcia na plecach, tam gdzie są takie dołeczki. Po nich nawet nie dostaje się szwów, z tego co wiem. I sam zabieg trwa około godziny, więc tak dosyć krótko a trzeciego dnia jest wypis ze szpitala. Tam tylko ewentualnie sprawdzają, czy nie mają żadnych skutków ubocznych, czy wszystko jest w porządku i już jest po sprawie. W tej metodzie szpik regeneruje się do dwóch, trzech tygodni, więc też nie ma żadnej, żadnego ryzyka, że nie, zabraknie szpiku. No tak, no brzmi to yy, na przykład, że jak się krew oddaje, to trzeba kilka miesięcy odczekać, mm. a szpik najwyraźniej regeneruje się dużo szybciej. A cofnijmy się parę kroków wstecz i do samej rejestracji do tego DKMS-u. Mm. Czy jest to jednorazowa rejestracja, czy mogę się rejestrować ile razy chcę? Jest to jednorazowa. Nieważne czy się zarejestrowało w fundacji DKMS czy w jakimś centrum krwiodawstwa. Jest tak naprawdę jedna wielka baza. Mimo, że jest osobna baza DKMS-u, ona wchodzi w skład tej ogólnoświatowej bazy. Więc jak się zarejestrowało, nieważne w jakiej fundacji, nieważne w jaki sposób, trzeba się zarejestrować tylko raz. W porządku. A jak taka rejestracja przebiega? Przede wszystkim teraz... Teraz jest pierwsza edycja, w której mamy formularze online, nie na kartce. E, trzeba wypełnić po prostu formularz, trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania, wypełnić takie dane jak imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, e-mail, numer telefonu do osoby bliskiej, bo jeżeli faktycznie znajdzie się pacjent potrzebujący, e, to będą się kontaktować nie tylko właśnie z tobą, co się zarejestrowałeś, tylko też na przykład do osoby bliskiej, czyli na przykład mamy, taty też będą dzwonić, jeżeli ty nie będziesz odbierać. Dodatkowo też trzeba odpowiedzieć na kilka pytań co do chorób, czy na pewno nie ma żadnego ryzyka. I po tym wszystkim, w sumie to jest wszystko z formularza, potem idzie pobór wymazu. Dostaje się trzy pałeczki i każdą pałeczkę, inaczej, pierwszą pałeczkę trzeba wziąć i po wewnętrznej stronie policzka okrążonymi ruchami przez minutę pobiera się wymaz. Po tej minutce trzeba od, wyciągnąć tą pałeczkę i zrobić tak, żeby nie dotknęła niczego. Ani stołu, ani ręki. Po prostu mawić w powietrzu. I bierze się wymaz z drugą pałeczką z drugiego policzka. Tak samo też minutka to trwa. No i te pałeczki też nie mogą się ze sobą stykać. Trzecia pałeczka to już obojętnie który policzek. Po tych trzech pałeczkach są dwie minutki, żeby wyschły. Żeby one tam nie zgniły w tej kopercie i tak dalej. Po tym... Właśnie są pakowane do koperty, zaklejane i to jest w sumie cały wymaz. Cał, cały ten proces tak wygląda. A w takim razie gdzie są jakieś punkty tej rejestracji, gdzie mogę znaleźć DKMS? DKMS właśnie często organizuje takie akcje, tak jak teraz Hyper Generation na uczelniach. Często można znaleźć w galeriach, na jakichś wydarzeniach związanych ze zdrowiem. Ale też można w każdej chwili zamówić właśnie... Są koperty i pałeczki, żeby przyszły do domu. Po prostu przez internet pobiera się e, formularz i się wszystko wypełnia właśnie przez internet i samemu w domu można pobrać wymaz i wysłać do fundacji. A jak ja chcę, chciałbym na przykład właśnie przez internet wypełnić cały formularz, to skąd mam e, z, zdobyć te właśnie pałeczki do wymazu? E, jak zaczynasz wypełniać? E, znaczy od razu się je dostaje, przychodzą do domu. A, czyli że ja y, w DKMS-ie mówię, poproszę o takie pałeczki, mhm. tak, i dostaję je i mogę wtedy właśnie w domu wypełnić ten formularz w porządku. A y, znamy jakieś daty konkretne tych, y, tego wydarzenia? Yy, w przyszłym tygodniu, od 13 do 19 kwietnia będzie się właśnie... Można zarejestrować na Politechnice Poznańskiej na UAM je będzie też od 13 do 19 kwietnia, ale bez soboty, czyli bez 18. Na Uniwersytecie Medycznym będzie od 13 do 18 kwietnia, a na kolegium Dawinci od 13 do 16 kwietnia. A w, czy są jakieś statystyki ile stud, ilu studentów zarejestrowało się w zeszłym roku, na przykład? W zeszłym ile? roku niestety nie wiem, ale na samych akcjach DKMS, naszych Helper's Generation studenckich, zarejestrowało się już 186 tysięcy osób. Czyli nie ma żadnego, nie, nie przewidujesz, ile mniej więcej ludzi się zgłosi w tym roku? Jest to różnie. U nas na Politechnice liczby się wahają od 50 do 100 osób. Rozumiem. A czy... Bo ja nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale jest to bardzo ważne, żeby właśnie się rejestrować, żeby tego bliźniaka genetycznego znaleźć, ponieważ szpiku nie da się produkować w laboratorium. Niestety nie. Co piąty polski pacjent nie znajduje właśnie genetycznie niespokrewnionego dawcy, czyli osoby spoza rodziny. A tylko 25% pacjentów ma właśnie szansę na znalezienie dawcy w rodzinie, czyli na przykład brat, siostra. Jeżeli tego nie uda się znaleźć, niestety, jeżeli nie ma tego pokrewieństwa, to trzeba właśnie szukać niespokrewnionego, czyli z bazy z całej, całej Polski, z całego świata. i właśnie niestety to piąty nie znajduje, więc aż czasami to jest jedyna opcja na przeżycie. Jak najbardziej zapraszamy jak najbardziej do rejestrowania się w DKMS-ie na uczelniach. Moim i Waszym gościem była Justyna Kubacka z Helpers Generation. Wydaje się,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 te przyjaźnie są niezbędne Rodzina setki kilometrów stąd Choć nawet nie wiem gdzie jest mój prawdziwy dom Widzę kto mm -hmm. Na jednym wózku jedziemy pod prąd nudzimy w twoim mózgu i wchodzimy w błąd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 w tym ja, twój komputer jest w separacji z netem Służy jako narzędzie Na nim układam ferkę Szkodami zagrać w gierkę, gdy tak dobrze się Familia żyje w stresie, co mu za przyniesie Mam na to ją wielbe, robię co muszę przecież To nie ja ją ja. wybrałem Ona mówi przeze mnie dzwoniłem przyjaciół, nie mam klucz ni więcej, nie pytaj o ich cenę Bobek tak nie stać Ciebie Ja urodzony w wczepku z metką Made in Heaven do tyry w korporacji Na luzaku w stresie Brak hip-hopowych akcji wywołuje zemdlenie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 name, know his name, they say what they like, but I big that way, bad brothers know his name, know his name, what a pursuit of the money, is reality, can I dominate, oh yeah, can I dominate, dominate, dominate, dominate, dominate, dominate, poznańska zaprasza na Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. On odbędzie się na Politechnice właśnie 22 kwietnia. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które łączy świat nauki i sztuki, oferując uczestnikom możliwość odkrywania wiedzy w sposób interaktywny, przystępny i inspirujący. A festiwal stanowi doskonałą propozycję dla uczniów, nauczycieli oraz osób po prostu ciekawych świata. W programie przewidziano... Tak, dokładnie. W programie przewidziano liczne wykłady, warsztaty i pokazy, dzięki którym uczestnicy będą mogli przekonać się, jak nauka wpływa na nasze codzienne życie oraz jak w praktyce wykorzystuje się ją w różnych dziedzinach. Wydarzenie obejmuje szeroki zakres tematyczny od fizyki i chemii przez matematykę aż po architekturę i informatykę. Jest to bardzo szeroki zakres kompetencji. Udział oczywiście w festiwalu jest bezpłatny, a rejestrację, jak się zarejestrować, znajdzie się na putpoznań.pl.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 Mamy 16.30, więc zapraszamy na audycję PUT Request, która opowie Wam o tym, jak edukować starszych ludzi o zagrożeniach internetowych. Tak, nawet tych, którzy nie korzystają też z internetu. Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w Eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PUT Request. Piątek, 16.30. Strony. AK1, Patryk AK i Alika. A dzisiaj porozmawiamy na temat seniorów, osób starszych, dziadków, babcie. Trzeba edukować, ale nie wiem, czy kojarzycie, że pomimo tego, że starsi ludzie często, wręcz stereotypowo już się mówi, że nie mają różnego rodzaju social mediów, to i tak są narażeni na szereg różnych innych oszustw, ataków cyberprzestępców. I pytanie brzmi, co zrobić, w jaki sposób informować takie starsze osoby o tym, na co powinny uważać. Ja myślę, że bardzo dobrym krokiem byłoby, żeby próbować uświadomić seniorów, że jeśli dzieją się jakieś dziwne rzeczy, typu, że dostają dziwne telefony, jakieś podejrzane maile czy coś, to żeby w miarę możliwości próbowały konsultować to na przykład z młodszym pokoleniem, z ludźmi, którzy na co dzień mają trochę więcej styczności z nowoczesnością i z nowym sprzętem. To jest niezły trop, ale myślę, że też warto po prostu pokazywać przykłady różnego rodzaju Oszustw, i mm, są też nagrania, gdzie ludzie podają się za asystenta z banku. Mówi, że o tutaj była jakaś próba, ale tutaj trzeba by było podać adres albo PSL, żeby się uwierzytelnić i tego typu kwestie, więc moim zdaniem trzeba przede wszystkim pokazywać takie przykłady, a z drugiej strony nie samymi stereotypami ludzie żyją i są starsze osoby, które są aktywne bardzo mocno nawet w internecie. Jak najbardziej. Natomiast ja bym całą edukację zaczął od początku, czyli właściwie od nas. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że starsze pokolenie ma absolutnie inną percepcję tego, co dla nas młodych jest naturalnością, ponieważ my tak naprawdę wychowaliśmy się już z telefonem w ręku. Nie zgadzam się, bez przesady. Oczywiście, że tak. Wyobraź sobie, że 56, 70 lat temu dowodem było zdjęcie, które zrobiłaś fotografem analogowym. Wtedy mogłeś na przykład pokazać ej, to jest dowód na przykład 20 lat temu no, można już założyć, że takie zdjęcie można byłoby podrobić. A w dzisiejszych czasach, kiedy mamy na żywo generowane wideo przez sztuczną inteligencję, to nawet wideo nie jest żadnym dowodem. Bo tak naprawdę w dzisiejszym świecie można zrobić w kilka sekund dowolny film na temat. Hej, to ja jestem, twój członek rodziny. Przelej mi tyle i tyle pieniędzy, bo coś tu złego mi się dzieje. Powiedz mi, jak chciałabyś takie coś wytłumaczyć? No? pokazać można. Poza tym w się sensie pokazać przykład, pokazać tutaj na, na telefonie, że są nawet takie szkolenia, gdzie osoby pokazują, że z jednej strony jestem tutaj ja i coś mówię, a obok jest osoba, powiedzmy w cudzym słowie, sklonowana i ja coś mówię i widać, jak ja to mówię i obok byłbyś na przykład ty i mówisz dokładnie to samo, a to brzmi właśnie tak realistycznie i mimika jest zachowana i często można w ogóle coś takiego wygenerować in real time, jak to się mówi. Tak, oczywiście. Znaczy, na pewno jedną z metod zapobiegania jest pokazywanie, ale też można na przykład pokazać swojej starszej osobie z rodziny w jakimś na przykład narzędziu do sprawdzania, czy to jest ta inteligencja, czy nie. No a przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w dzisiejszym świecie mało, które rzecz fizyczna, czy materialna jest dowodem, której nie da się podrobić. Ja myślę, że dobrym rozwiązaniem też byłoby, pomijając już edukację, to próbować ograniczać ewentualne straty, a mianowicie na przykład spróbować sobie ustawić właśnie na kontach w banku jakieś limity sensowne, bo wtedy nawet gdyby końc końców ktoś się nabrał, to nie będą to straty rzędu 40-50 tysięcy, tylko na przykład 1200-1500 zł. To jakby nie, nie wyklucza skamów, ale jest to neutralizacja albo wypłaszczanie po prostu skutków tego. A jak już jesteśmy przy zaleceniach, to bardzo częstą poradą jest też to, żeby ustalić między sobą, nie tylko z babcią czy z dziadkiem, ale też z ogólnie rodziną, przyjaciółmi, osobami nam bliskimi, ustalić tak zwane hasło bezpieczeństwa i też ustalić to, że po prostu nie będziemy prosić przez internet, przez telefon o pieniądze. A jak coś będzie się działo niespodziewanie coś strasznego, no to tutaj mamy hasło bezpieczeństwa, albo jakieś bezpieczeństwa pytanie, coś czego po prostu nie było w historii ani naszych rozmów, czy telefonicznych, czy na social mediach, czy po prostu to była informacja, którą naprawdę tylko my znamy. Można też spróbować właśnie dopytać o jakieś szczegóły, czy to z dzieciństwa, czy jakiejś informacji, którą albo bardzo mało osób zna, albo tylko te zaufane. Jeżeli na przykład jest połączenie z telefonem. Telefonu, na przykład rozłączyć się i odzwonić, bo w dzisiejszym świecie oczywiście jest metoda tak zwanego spoofingu, czyli podrabiania numeru telefonu, który się wyświetla, a tak naprawdę po drugiej stronie to nie jest zaufana osoba, tylko cyberprzestępca. Jedne, co ważne, dobrze byłoby ten numer wpisywać ręcznie, a nie wybrać ostatni, który został ten, pokazany na górze, ponieważ mógłby się ktoś nadal podszywać. Oczywiście, znaczy też kwestia jest taka, że w Polsce... Starali się przeciwdziałać właśnie wspomnianemu spoofingowi, więc to jest coraz trudniejsze. Niemniej warto jest uważać, edukować bliskich i osoby starsze, osoby trochę młodsze i przede wszystkim życzymy wam bezpieczności. Na razie.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 Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radio Afera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. To the sound of a singular mind and we like criminals when criminals are treating us kind for the subliminal freaks with their invisible style who can't smile boy you're on trial i place a bet on a game knowing no one will score and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile But still, it's ace, soft, thin, boss, fast, fast, sweet, peace, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors But fear you'll look rude if you don't. Are oh, your interiors as perfectly skewed as mine are? Oh, maybe I'll show you sometime? Ah, But oh my god it's ace! Just look at my face no. I'm on top of the world hey. Of course it is Boss. Why can't we travel in business class? Like the pop because life is Three. So neat it can't be beat It's gay e. Slap me, it's beaten. Not bad It's alright, yeah W tę niedzielę zwycięzcy z naszego konkursu będą mogli posłuchać dobrawy brawy a ona jest wielokrotną nagradzaną solistką, kameralistką i artystką orkiestrową i zdecydowanie jedną z najbardziej cenionych współczesnych violonczylistek w Europie. O godzinie 19 w niedzielę 12 kwietnia w Bluenocie właśnie dwoje z was może wa jej posłuchać, z tym, że no jedna osoba wygrywa prostu wejściówkę, jest podwójna, także zwycięzca zabiera kogoś ze sobą. A zdobycie takiej wejściówki nie jest wcale trudne, ponieważ wystarczy napisać SMS-a na 7148, dopisać słowa afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz odpowiedzieć na pytanie. Co staracie się właśnie spiąć i dlaczego? Mamy na myśli pracę, projekty, biznesy albo plan na kolejny tydzień, czy po prostu odpoczynek. To wszystko oczywiście z racji Międzynarodowego Dnia Agrawki. No i koszt SMS-a to złotówka i 20 groszy.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 SPI na CCHE Tega karda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 Ciągle tu jestem, tak jak widać, świeże kiksy na nogach i śmigam. Ciągle tu jestem, tak jak widać, fulkę NY na głowie i śmiga. Ciągle tu jestem, tak jak widać, bębny, sample, słowa i śmiga. Ciągle tu jestem, tak jak widać, studio, mikrofon, słuchawki i śmiga. 11 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Uniwersytetów Dziecięcych na czterech kontynentach i aż w 68 krajach świata. Jest to wyjątkowe święto promujące ciekawość poznawczą, rozwój młodych umysłów oraz ideę edukacji poprzez doświadczenie i zabawę. No i sobie wyobraź Piotrze, że na UAM-ie zapraszają też studentów na takie no, świętowanie w sumie tego dnia. Ależ to bardzo miłe, tak naprawdę. A rzeczy, które znajdą się w programie, to na przykład y, takie rzeczy jak tajemnice drgań i dźwięków, gdzie uczniowie będą mogli poznać świat fal, wibracji, akustyki i odkryć, jak powstają dźwięki i jak można je badać, oraz chemia czterech żywiołów na wydziale Chemii UAM, kiedy uczniowie będą mogli poeksperymentować z ogniem bądź popatrzeć jak inni eksperymentują z ogniem, wodą, powietrzem i ziemią. No i o to chodzi chyba, żeby być ciekawym świata nauki całe życie, nie tylko za dziecka. Zgadza się. Like a slave twin. Just A ta Politechnika. Kto by się spodziewał, że na takiej Politechnice właśnie będzie i teatr, i zespół tańca ludowego, i też chór, który niedługo zagra koncert. Tak, z Sony pod, kierowni, pod kierunkiem doktora habilitowanego Pawła Łuczaka, czyli naszego dyrygenta o uznanym dorobku artystycznym, y, będzie prowadzić koncert o godzinie 18 w auli. Jerzego Dębczyńskiego w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej już 24 kwietnia, jak już mówiłem, o godzinie 18. Tak, rezerwacja miejsc jest do 22 kwietnia z kolei, no ale śpieszcie się, żeby zdążyć. Rokowo i alternatywnie To nie ten dzień i nie to miejsce Jeszcze nie łapie mnie sen, a już łapie mnie bez sens Twarzy sztucznej playback. Z głośników lecą szapy, A żaden fajder mnie drgnie Jeszcze chwila i jakiś random Każe mi się uśmiechnąć Pewnie już miałabym bingo gdybym skreślała to kreką. Zaczynam słyszeć jak mój dom Wołam nie z końca miasta Muszę już zmykać stąd Choć nie wybiła dwunasta Już minam domową i przytulam termofor Zbywam tani słowotok, chcę już sobie odpocząć Jednym okiem na czujce w abcy, drugim Warszawą nocą Dostaję pierwszą wiadomość, wpadają nieodebrane Znajomi pytają gdzie jestem, gdzie dobre wychowanie Mieliśmy skończyć nad ranem, razem rozpalić ogień Ja zniknęłam jak kamień w wodę, razem ze swoim powodem Nie szukam. Czy można zobaczyć świat z perspektywy lecącego bociana? Otóż naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zamontowali plecaki z min kamerami na plecach Bociana, żeby uzyskać bezpośredni zapis ich podróży przez trzy kontynenty od Rumunii, Turcji, przez Izrael aż po Sudan i Tanzanię. Jak, jak mówią, jest to przełom, y prze przełom naukowy, który pozwala z innej perspektywy spojrzeć na te stworzenia. Te zdjęcia i nagrania pozwalają identyfikować konkretne zagrożenia od kolizji z infrastrukturą energetyczną, aż po użytkowaniu oraz użytkowaniu terenu oraz pozwalają też y, zauważyć, że bociany używają wyzypisk odpadu jako coraz częstszego źródła pokarmu, co oznacza istotną zmianę ich strategii żerowania. I za 3 minuty godzina 17 w serwisie informacyjnym Więcej Informacji. Mateusz Markiewicz, zapraszam. Poznań inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców z rządowego programu obrony cywilnej. Do miasta trafi ponad 43,5 miliona złotych. Najwięcej środków pochłonie przygotowanie miejsc schronienia w 50 budynkach, między innymi w podziemiach Politechniki Poznańskiej, Teatru Muzycznego oraz Szpitala Miejskiego. W Szpitalu Strusia przygotowujemy piwnicę pod to, aby szpital mógł funkcjonować również w sytuacjach zagrożenia, a więc normalne funkcjonowanie szpitala, tylko że w podziemiu, więc również kwestia ratowania życia i również zabiegów operacji, ale w szpitala. Mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. Władze zadbają też o zaplecze kryzysowe. W placówkach oświatowych i medycznych pojawią się agregaty prądotwórcze, a do użytku wróci 100 studni abysmyskich. Ciekawe wnioski właśnie z strony miasta Poznania, właśnie żeby skoncentrować te miejsca ukrycia pod szkołami. Wiemy z ze strony ukraińskiej, że w ramach różnych sytuacji kryzysowych, na no w tamtym wypadku wojny, życie toczy się dalej, jeśli chodzi o udział dzieci w szkołach, w zależności oczywiście od skali w różnym miejscu. Stąd też tutaj Środki. Dodaje wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. Zmodernizowany zostanie system ostrzegania. Miasto zamontuje 40 nowych syren nadających komunikaty głosowe. Całość inwestycji uzupełnią specjalne szkolenia dla mieszkańców i urzędników ze zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia. Poznańskie sprawy w Radiu Afera. Zakończyły się dzisiejsze rozmowy w ramach Okrągłego Stołu w sprawie przyszłości zakładów Cegielskiego oraz Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Na ten temat w Urzędzie Wojewódzkim debato debatowali związkowcy, posłowie, prezes, spółek, urzędnicy oraz przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych. Związkowcy oczekują podpisania umowy społecznej, dopuszczają też fuzję Cegielskiego z wielkopolskimi zakładami motoryzacyjnymi i wyprowadzkę z historycznych terenów na Wildzie. O ile zachowana zostanie nazwa i odrębność zakładu, wiadome jest, że będą kontynuowane rozmowy w tym temacie. Cegielski od wielu miesięcy funkcjonuje z problemami. W marcu pracownicy otrzymali wypłatę z opóźnieniem. Konta spółki zablokował komornik z powodu długów za dzierżawę gruntów od AG Rozwoju Przemysłu. Student wie pierwszy z 98 i 6. Za nieco ponad tydzień odbędzie się kolejna edycja Wampiriady organizowanej przez Niezależne Stowarzyszenie Studentów. Jej celem, jej celem jest nie tylko kształtowanie wśród studentów nawyku regularnego oddawania krwi, ale także promowanie idei dobroczynności. Aby oddać krew, należy być dorosłym, mówił w studenckim patrolu Szymon Grobelny z NZS-u Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Oddać krew może każdy, nie tylko student. Nie tylko osoba związana z uam em Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia i obcokrajowcy również mogą oddawać krew pod warunkiem tego, że będą w stanie z pielęgniarkami, z doktorem porozmawiać.